na moim podcaście to pierwsza moja taka audycja i na razie jeszcze nagrywana w rejestratorze dźwięku z Windowsa niebawem ściągnę sobie Audacity i będzie tak, że te nagrania będą dłuższe, bo teraz akurat jest ograniczone minutowo minutowym czasem typowym dla rejestratora dźwięku z Windowsa chciałem wszystkich przywitać nazywam się Przemek Krawczyk Mieszkam w Skierniewicach i zajmuję się sprzedażą usług neti przez telefon, pracuję w domu. No i cóż, tutaj będę się wygadywał, to znaczy mówił wszystko to, co nikomu innemu nie mogę powiedzieć, tylko wam. No dobra, to może na razie tyle.